Rozdział piąty Protokoły Mędrców Syjonu Numer 2, 3-4. Pierwszym manifestem hazarskiego zdziczenia były protokoły Mędrców Syjonu z lat 70. XIX wieku. Wszystkim się wydaje, że był to dokument jednorazowy, uniwersalny w czasie i przestrzeni, nie wymagający dodatkowych ustaleń, uzupełnień, aktualizacji. Nic bardziej mylnego. Oto dokument pod tytułem Tajemnicze przymierze. Wścibscy szperacze wyszukali go i opublikowali na stronie internetowej. Tu jest podany adres strony. Ja postaram się go wrzucić pod nagraniem. Tekst nieznanego autora, autorów. Dotyczy zagrożenia dla całej ludzkości. Całej, lecz z wyłączeniem narodu wybranego. Tekst sprawia wrażenie wyrwanego z kontekstu większego opracowania. Piszą tam o sobie my. Rozumiemy? To zbiorcza nazwa tajnych organizacji, grup, zespołów, klanów, kast spiętych wspólnym pochodzeniem. Są tak zakonspirowani, a ich program jest tak diaboliczny, że wydaje się majaczeniem szaleńców. Niestety nie jest majaczeniem. Cel tego spisku jest tak szokujący, przerażający, że przekracza grozę wszystkich hollywoodzkich filmów science fiction. O onych, w nawiasie ich, określających się jako my, pisaliśmy już w dwóch pierwszych tomach Hazarskiej Dziczy, w zeznaniach jednego z nich, Krystiana Rakowskiego. Od tego czasu upłynęło już ponad 70 lat. To oczywiste, że poczynili od tamtego czasu olbrzymie postępy. Rakowski nie mógł usłyszeć o broni masowej zagłady. Nie mógł uznać broni biologicznej, gigantycznego programu powolnej eutanazji świata gojów za pomocą leków, czyli trucizm farmakologicznych o działaniu trwającym przez całe pokolenie. Nie tylko dziś czy jutro. Oni piszą teraz ekspresji verbis. Cytat. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie. Uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy ich, czyli gojów, przed rozpoznaniem zachodzących zmian. Porównanie tych planów z sytuacją współczesną dowodzi, że ten spisek jest prowadzony od dawna. Jest on algorytmem. To trafne określenie pochodzi z języka arabskiego. Jest zlatynizowana forma nazwiska uczonego arabskiego al algorizmus, algorytmus. Oznacza on najogólniej zbiór zasad, warunków, przepisów, poleceń niezbędnych do wykonania systemowego, przeważnie długoterminowego zadania. Czytając jego kolejne punkty musimy niekiedy zadać sobie pytanie, czy jest on opracowany przez osobników o ziemskim pochodzeniu. Tak jest bowiem nieludzki, nienawistny, fantomów nieulegających naturalnej asymilacji przez wiele tysiącleci pozostających w stanie niezmienności, czystości rasowej. Czytelnik bez większego trudu rozpozna, kim są ci oni. Tajemnicze przymierze Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. Ci, którzy je dostrzegą, będą uważani za szaleńców. Utwórzmy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami. Będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie. Uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy ich przed zauważeniem zachodzących zmian. Zawsze będziemy stali ponad relatywnym polem ich doświadczeń ponieważ sekrety są absolutne. Będziemy pracować zawsze razem, związani poprzez krew i sekret. Śmierć spotka każdego, kto zacznie to wyjawiać. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w sposób tak, że nigdy nie połapią się, co się dzieje. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków odurzających w pokarmie, wodzie i powietrzu. Będą pod parasolem trucizn, w którąkolwiek stronę się skierują. Lekkie metale będą powodować utratę zmysłów. Będziemy obiecywać lekarstwa na wielu frontach, jednakże będziemy im dodawać jeszcze więcej trucizn. Trucizny będą absorbowane poprzez skórę i usta. Będą one niszczyć ich umysły oraz narządy rozrodcze. W wyniku tego będą się rodzić martwe niemowlęta, a my będziemy ukrywać te informacje przed nimi. Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza co piją, co jedzą, wdychają i noszą. Musimy być genialni w rozprowadzaniu trucizn, ponieważ mogą to dostrzec. Będziemy ich przekonywać, że trucizny są dobre, połączymy to z wesołymi obrazkami i muzyką. Tych poszukujących pomocy zwerbujemy, aby dalej rozpowszechniali nasze trucizny. Będą widzieć nasze produkty w filmach i będą rosnąć, akceptując je i nigdy nie dowiedzą się o rzeczywistych ich skutkach. Podczas porodów będziemy wstrzykiwać trucizny do krwi ich dzieci, przekonując ich, że to dla ich pomocy. Będziemy rozpoczynać wcześnie, kiedy ich umysły będą młode. Będziemy atakować dzieci tym, co one najbardziej lubią – słodyczami. Kiedy ich zęby będą próchnieć, wypełnimy je metalami, które będą zabijać ich umysły oraz okradać je z ich przyszłości. Kiedy ich zdolności do nauk zostaną naruszone, będziemy tworzyć lekarstwa, które uczynią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla których będziemy tworzyć jeszcze więcej lekarstw. Będziemy czynić ich uległymi i słabymi przed nami poprzez naszą moc. Będą oni wzrastać w depresji, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas po pomoc, damy im więcej trucizny. Będziemy koncentrować ich uwagę ku pieniądzom oraz dobrom materialnym. Nie będą w stanie zachować wewnętrznej samokontroli. Będziemy odwracać ich uwagę nierządem, zewnętrznymi przyjemnościami oraz grami, więc nie będą w stanie się jednoczyć. Ich umysły będą zawsze należeć do nas i oni zawsze będą posłuszni naszym poleceniom. Jeśli odmówią nam, znajdziemy sposoby na technologię umysłu w ich życiu. Będziemy wykorzystywać strach jako naszą broń. Ustanowimy ich rządy oraz ustanowimy także opozycję. Będziemy kontrolować obie strony. Zawsze będziemy ukrywać nasze cele, ale zawsze będziemy realizować nasz plan. Będą wykonywać pracę dla nas, a my będziemy ich wynagradzać za ich trud. Nasze rodziny nigdy nie będą się z nimi mieszać. Nasza krew musi być zawsze czysta. Taka jest nasza droga. Spowodujemy, że będą się zabijać wzajemnie, kiedy tylko będzie to w naszym interesie. Będziemy ich separować od siebie za pomocą dogmatów i religii. Będziemy ściśle kontrolować wszystkie aspekty ich życia i będziemy nimi kierować, co mają myśleć i jak mają myśleć. Będziemy nimi kierować delikatnie i grzecznie, pozwalając im myśleć, że są samodzielni. Będziemy siać nieprzyjaźń między nimi poprzez nasze frakcje. Kiedy światło wiedzy zaświeci pomiędzy nimi, wygasimy je poprzez szyderstwo lub śmierć, Któregokolwiek nam będzie bardziej pasowało Spowodujemy, że będą sobie wyrywać serca I zabijać własne dzieci Uzyskamy to używając nienawiści Jako naszego sprzymierzeńca I gniewu naszego przyjaciela Nienawiść oślepi ich całkowicie I oni nigdy się nie zorientują Że z ich konfliktów Wyłonimy się my jako ich władcy Będą zbyt zajęci wzajemnym zabijaniem się Będą się kąpać we własnej krwi i zabijać swoich bliźnich tak długo, jak długo uznamy to za konieczne. Osiągać będziemy z tego wielkie korzyści, dlatego że oni nas nie widzą, ponieważ nie mogą nas widzieć. Nasze korzyści z ich wojen i ich śmierć będą kontynuowane. Będziemy to powtarzać tak długo, dopóki nasz ultimatywny cel nie zostanie osiągnięty. Będziemy kontynuować kontrolę ich życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięk. Użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby to uzyskać. Narzędzia te zostaną stworzone ich pracą. Będą nienawidzić siebie i bliźniego. Zawsze będziemy ukrywać świętą prawdę przed nimi, że jesteśmy wszyscy jedno. Tego nie mogą się dowiedzieć. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją. Zawsze muszą myśleć, że nie są równi. Krok po kroku będziemy zdążali do celu. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi. Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów wolności, jaką jeszcze będą posiadać ustanowimy system monetarny, który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz ich dzieci w długach. Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów. Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć, które my faworyzujemy. Kiedy powstaną przeciw nam zgnieciemy ich jak insekty ponieważ są mniej warci niż one będą bezbronni bez możliwości działania ponieważ nie będą posiadali broni powołamy niektórych z nich aby realizowali nasze plany obiecamy im życie wieczne ale oni nigdy tego nie otrzymają ponieważ nie należą do nas adeptów nazywać będziemy zainicjowanymi i będą tak indoktrynowani, aby wierzyć w fałszywe rytuały oraz pisma wyższych sfer. Członkowie tych grup będą myśleć, że są z nami, ale nigdy nie będą znali prawdy. Oni nigdy nie mogą poznać prawdy, ponieważ mogą się obrócić przeciwko nam. Za ich pracę będą nagradzani ziemskimi rzeczami oraz wielkimi tytułami. Ale oni nigdy nie staną się nieśmiertelni i nigdy się z nami nie połączą, nigdy nie otrzymają światła i nigdy nie będą podróżować ku gwiazdom. Nigdy nie osiągną wyższego poziomu, ponieważ zabijanie własnego rodzaju zakopuje ich postęp w kierunku oświecenia. Prawda będzie ukrywana przed nimi, będąc jednocześnie widoczną wprost przed ich twarzami także nie będą w stanie skupić się na niej, zanim będzie za późno. O tak, będzie wielka iluzja wolności, że oni nigdy nie zauważą tego, że są naszymi niewolnikami. Kiedy wszystko osiągniemy, rzeczywistość, którą utworzymy dla nich, będzie znaczyła, że jesteśmy ich właścicielami. Rzeczywistość będzie ich więzieniem. Będą żyli we własnych snach. Kiedy osiągniemy nasz cel, rozpocznie się nowa era dominacji. Ich umysły będą powiązane z ich wierzeniami, które my ustaliliśmy od dawien dawna. To jest tajemnicze przymierze, poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią. My jesteśmy tymi, którzy zstąpili z nieba na ziemię. To przymierze nigdy, przenigdy nie może być znane. Nigdy, przenigdy spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew głównego stwórcy. Tłumacz nieznany Praktyczna realizacja Stany Zjednoczone są tylko popychładłem międzynarodowego syjonizmu, czyli praktycznej realizacji założeń protokołów metrców Syjonu i szeregu innych deklaracji rozpanoszonego żydzizmu w sprawach budowy syjonistycznego rządu światowego. Symboliczne centrum tych działań mieści się w Jerozolimie, do której zwrócone są oczy przywódców syjonistycznego Amoku. Przykładem centralizacji zewnętrznej Widocznej dla gojów jest tak zwane centrum strategicznego dialogu. Jak każda taka globalna mafia przybrała ona nazwę bez treści, niczego nie podpowiadającą. Dialog kojarzy się niewinnie, demokratycznie, pokojowo. Tu chodzi o wygranie wojny globalnej pomiędzy syjonizmem i islamem za pomocą wojny globalnej chrześcijan ze światem islamskim. Tę trzecią wojną światową hazardstwa z cywilizacją łacińską zapowiedzieli już XIX-wieczni prorocy syjonizmu, niezdarnie ukrytego pod programami masonerii, kiedy nie było jeszcze ani pierwszej, ani drugiej globalnej wojny żydowskiej z cywilizacją chrześcijańską. Dwie zrealizowali z wiadomymi skutkami, trzecią montują, ale jej lokalne bitwy trwają już od dawna. Obecnie pod płaszczykiem wojny z terroryzmem. Ta trzecia toczy się z użyciem amerykańskiej machiny wojennej, finansowej i ekonomicznej. Poligonem jest obecnie Afganistan i Irak. Świta już rozprawa z Iranem i Syrią, a północny pas państw afrykańskich jest już w ich rękach. Idzie im jak spłatka, jak po sznurku, zgodnie z programem tajemniczego przymierza. Do propagowania globalnych planów syjonizmu centrum strategicznego dialogu werbuje wpływowe osobistości o międzynarodowym prestiżu. Ikoną jest m.in. Michaił Gorbaczow, niegdysiejszy pierwszy gęsek bolszewickiego Żydołagru, sowiecki Żydohazar nagle nawrócony na globalizm. Michaił Gorbaczow jest jednym z najważniejszych założycieli tego centrum, co dodatkowo odsłania jego geny nacyjne, nie tylko światopoglądowe. Centrum jest kierowane obecnie przez byłych, wysokiej rangi funkcjonariuszy wywiadu izraelskiego, a to z kolei świadczy o tajnej, konspiracyjnej formie tego dialogu. Wśród dyrektorów Rady Zarządu Centrum Strategicznego Dialogu znajdują się byli prezydenci Żydobolszewi, bolszewi byli prezydenci państwek północnej Afryki Indonezji, byli premierzy Izraela, Szwecji i Włoch, byli szefowie wywiadu i policji, głównie izraelskiej. Byli ambasadorowie USA i Izraela z wielu państw oraz profesorowie nauk politycznych. Słowem, międzynarodowy, nieformalny Sanhedrin budowniczy globalnego łagru pod wodzą starszych braci. Na łamach anglojęzycznej gazety muzułmanów hinduskich w New Delhi, Indie, ukazała się pryncypialna publikacja pod tytułem Tworzenie nowego porządku świata. Mottem tego pisma jest maksyma. Muzułmański punkt widzenia. Profesor Iwo Cyprian-Pogonowski omawia tę publikację Sied Schachabudina, będącą omówieniem ustaleń Richarda Melsona, publicysty Cambridge Forecast Center. Melson napisał tam, że Żydzi są zawsze w czołówce czy to dawniej w zwariowanej radykalnej lewicy, czy to w obecnej zwariowanej prawicy, co mogło być zaskakującym odkryciem dla amerykańskich steków, ale dla nas nie. Melson stwierdza, że obecnie dominuje przymierze syjonistów z nawróconymi na syjonizm trockistami, co dla nas także nie jest żadną rewelacją. Choćby jako czytelnikom zeznań Krystiana Rakowskiego od których zaczynaliśmy pierwsze rozdziały dotychczasowych dwóch tomów Hazarskiej Dziczy. Ten taktyczno-ideowy syndrom udaje konserwatystów, neokonów w nawiasie, jako synonimu tej nowej, wściekle radykalnej orientacji politycznej, a głową tej światowej hydry jest właśnie centrum strategicznego dialogu. Na założycielskim posiedzeniu w dniach 12-13 października odbytym oczywiście w Jerozolimie, ustalono, że te nasiadówki mają się odbywać corocznie i być, uwaga, cytat, ośrodkiem kierowania i kontroli polityki Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. To stwierdzenie jest szczególnie cennym dowodem na to, że niżej podpisany nie jest przedstawicielem, w cudzysłowie, zwariowanej radykalnej prawicy, czyli entuzjastą spiskowej teorii dziejów, tylko przeciwnie – spiskowej praktyki dziejów, czego dowodem jest program owego Centrum Strategicznego Dialogu, istniejącego tam i teraz, w Jerozolimie, w przyszłym pępku globu. Celem polityki Stanów Zjednoczonych kierowanych i kontrolowanych przez globalny syjonizm jest spowodowanie zderzenia cywilizacji w formie wojny światowej między USA i światem arabsko-islamskim. To także nic nowego. Kłaniają się dziewiętnastoletni guru żydomasonerii amerykańskiej Albert Piquet, iluminaci G. Mazini i inni mesjasze trzech kolejnych wojen globalnych, z których dwie pierwsze świat ma już za sobą, z jakże opłakanymi skutkami. Trzecia ma ustalić żydowski już formalny rząd globalny. Taktycznym celem nowego centrum jest ukrywanie zbrodni na palestyńskich Arabach. Pacyfikowanie oburzenia społeczności międzynarodowej, która nie ma w istocie nic do gadania. W nawiasie, patrz dziesiątki uroczystych rezolucji ONZ przeciwko żydohazarskiemu ludobójstwu. Wtedy, lat temu dziesięć, celem było również ukończenie muru Sharona, duplikatu muru chińskiego o wysokości sześciu metrów odgradzającego palestyńczyków od żydohazarskich okupantów. Cel ostateczny to stworzenie Wielkiego Izraela, a w nim arabskich gett, gdzie muzułmanie będą powoli zamieniani w duplikaty amerykańskich Indian. Indian w dosłownie. Oto temat założycielskiego pierwszego spotkania tych zwariowanych globalnych sionistów trockistów Nienormalność antysemityzmu tak więc do prawnego, międzynarodowego, fizycznego terroryzmu w postaci zwalczania antysemityzmu dodali moralny nakaz jego zwalczania. Możliwość demokratyzacji islamu i usunięcie nienawiści wobec syjonizmu. Ruchy pacyfistyczne, które wzmacniają zło. Właściwa interpretacja wiadomości z mediów. Poszukiwanie prawdy czy tworzenie nienawiści perspektywa europejska. Dla nas najbardziej dręczącą niewiadomą jest skromnie brzmiąca groźba o właściwej interpretacji wiadomości z mediów. Przynajmniej trzy pokolenia Polaków są permanentnie poddawane od 1944 roku do chwili obecnej tej właściwej interpretacji wiadomości z mediów. I ma ona, ta właściwa interpretacja, imponujące sukcesy na gruncie polskim w postaci tak zwanego odmóżdżania Polaków, zwłaszcza kolejnych pokoleń tubylczej młodzieży. Odbyły się trzy główne sesje na szczycie budowniczych Globalnego Ładu. Nie Ładu. Pod wodzą Centrum Strategicznego Dialogu. Omawiano tematy. Pierwszy. Kryzys moralności w polityce międzynarodowej, a naprawa z pomocą Izraela. Drugi. Zagrożenie Izraela zagrożeniem świata. I trzeci. Alternatywy sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Nie możemy sobie odmówić kilku zdaniowych komentarzy do tych trzech filarów, na których ma stanąć rząd światowych Hazarów udających Żydów. Co do kryzysu moralności w polityce międzynarodowej i naprawy tej moralności z pomocą Izraela, nie możemy być obiektywni bowiem tak sformułowany temat sesji wywołał nasz szyderczy rechot zastępujący cały nasz komentarz. Drugi punkt o zagrożeniu Izraela równoważny z zagrożeniem dla całego świata. To niestety prawda. Kto tknie Izrael, musi się liczyć z nuklearnym arsenałem tego polipa na ciele cywilizacji wspomaganym przez potencjał militarny USA jako kolonii Izraela. Co do alternatywy sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, to poszukiwanie takich alternatyw jest stratą czasu. Taka alternatywa już istnieje 50 lat i zmierza do zapędzenia Arabów do gett, gdzie będą poddawani resocjalizacji, jak 200 i 300 lat temu amerykańscy tubylcy zwani komicznie Indianami. Dla ciekawości. Główni uczestnicy tego pierwszego sabatu, członkowie rządu izraelskiego w osobach ministra transportu chyba Libermana, mam tu zamazany tekst, wicepremiera Olmerta, byłego premiera, a potem ministra finansów Nataniachu, ministra do spraw Strategicznej kooperacji USA Izrael, Landu, ministra turystyki Elona. Udział wzięli czołowi przedstawiciele mediów izraelskich i uniwersytetów. Ważni neokonserwatyści, w nawiasie syjoniści, z USA, chrześcijańscy syjoniści, w nawiasie są tacy, przedstawiciele mniejszości żydowskiej w USA, przedstawiciele amerykańskich fundacji kontrolowanych całkowicie przez Hazarów, jak Światowy Związek Żydów, pomosty dla pokoju, Amerykanie za bezpiecznym Izraelem. Nad całością unosił się złowieszczy duch żydowskiej loży B'Night Bridge z jej ligą przeciw zniesławieniu Hazarów udających Żydów. Pokłosiem tego sabatu była deklaracja jerozolimska. Stwierdzano w niej, w mętnych frazesach propagandowych, mesjanizm światowego żydostwa w ludzkiej populacji. Akcentowano w niej, cytat, wyjątkowe położenie geograficzne Izraela na skrzyżowaniu wpływów wschodu i zachodu, jak i izraelskie doświadczenia duchowe, predysponujące państwo izraelskie do określenia złotego środka pomiędzy tradycją a nowoczesnością, autorytetem a demokracją. Zadekretowano Jerozolimę jako niepodzielną stolicę Izraela w nawiasie neo hazari Ośrodek jedności świata Deklaracja oskarżała większość państw islamskich o dążenie do zniszczenia Izraela. Twierdziła z że istnienie zachodniej cywilizacji jest uzależnione od Izraela, czyli ogon macha psem i zachodnia cywilizacja musi strzec tego ogona jak źrenicy oka. Szczególne cymesy występują w tych fragmentach deklaracji, gdzie wizjonerzy globalnego łagru w swoich rojeniach ustalają miejsca dla Arabów w Judei, Samarii i Gazie. Mówią o konieczności oswobodzenia tych Arabów od nakazu świętej wojny. Zalecają zmianę reżimów w państwach islamskich. Kolejny program dotyczy redukcji dzieci muzułmańskich w duchu akceptacji hazarskiego, posowieckiego Izraela oraz uznanie organizacji wyzwolenia Palestyny za organizację terrorystyczną. Ale największy cymes tego programu to ekspansjonizm terytorialny izraelskiego hazarstwa, powiększenie jego granic o całe terytorium biblijnego Izraela. Taki biblijny, nowoczesny Izrael ma sprawować władzę na terytorium Egiptu, na północ od Kairu, poprzez półwysep Synaj, północną Arabię Saudyjską, nad całą Jordanią, cały Kuwejt, cały Irak, aż po Dolinę Biblijnego Eufratu, nad Turcją po jezioro Wan, nad Cyprem, Syrią i Libanem. To gigantyczne neohazarskie supermocarstwo przy okazji stałoby się największym producentem i dystrybutorem ropy naftowej. A ten fakt czyni niezbędnymi wszystkie inne komentarze. Deklaracja jerozolimska ustala polityczne, wojskowe i propagandowe zasady wojny z terroryzmem. Podporządkowanie programów nauczania uniwersyteckiego. Przez kilka dziesięcioleci żydohazarska propaganda wmawiała gojom, zwłaszcza amerykańskim stekom, że USA używa Izraela w systemie obrony swych interesów na Bliskim Wschodzie zwłaszcza na polach naftowych Bliskiego Wschodu. Tylko wyjątkowo ociemniali obywatele USA i reszty świata przyjmują ten propagandowy przekręt. Dziś już wiadomo, że Izrael posługuje się potęgą Stanów Zjednoczonych nie tylko do odbudowy biblijnego Izraela, ale także do opanowania globu przez światowe hazarstwo, którego symbolem jest wojujący syjonizm. Role dawno się odwróciły. Dawna marionetka, nacja, stała się mistrzem i cesarzem. Ogon merdający psem jest powiedzonkiem amerykańskim. Nowy porządek świata ma się wyłonić z działania takich tuzów syjonizmu, jak osławiony Richard Perle, Douglas Faith, Bernard Lewis, Noach Friedman, Ben Wattenburg, James Wusley, Robert Beer, Elliot, Cohen, Wolfowitz wszyscy są byłymi słuchaczami wykładów Leona Strausa o zasadach syjonistycznej polityki zagranicznej. Według nich wojna z terrorem, w cudzysłowie wojna z terrorem, to nic innego jak wojna z islamem. Do wyruszenia na tę świętą wojnę potrzebna była syjonistyczna zbrodnia na wieżach nowojorskich we wrześniu 2001 roku idzie im jak po sznurku. Tego porównania będziemy musieli użyć w szeregach innych okolicznościach, niemal zawsze związanych z wojną z terroryzmem. Richard Merson pozwolił sobie na jakże oczywistą uwagę. Jest ironią losu, iż Żydzi, którzy żyli wśród muzułmanów, zwłaszcza w Bagdadzie i hiszpańskiej Andaluzji, w tym czasie przepędzanie ze wszystkich państw zachodniej Europy teraz stali się krzyżowcami wojny między islamem i chrześcijaństwem zachodu. Wprawdzie chrześcijaństwo zachodu jest już tylko sentymentalną atrapą prawdziwego chrześcijaństwa, to jednak jest ono nadal synonimem kulturowej jedności świata gojów, bez względu na ich położenie geograficzne i konfiguracje polityczno-państwowe. A teraz kolejny, uwspółcześniony protokół mędrców Syjonu. Tu sobie zrobimy przerwę. Jutro zapraszam na następny odcinek.